Rozdział szósty. Peron numer dziewięć i trzy czwarte. Ostatni miesiąc u slejów był dość ponury. Dadley tak się bał Harego, że za nic w świecie nie chciał z nim przebywać w jednym pokoju. Ciotka Petunia i wuj Vernon nie zamykali go już w komórce pod schodami, nie zmuszali do niczego i nie wrzeszczeli na niego od rana do wieczora. Prawdę mówiąc, w ogóle się do niego nie odzywali. Przerażeni i wściekli traktowali go jak powietrze Tak więc pod wieloma względami niby było lepiej, ale po jakimś czasie zaczęło go to trochę męczyć Harry przesiadywał więc w swoim pokoju w towarzystwie śnieżnej sowy Nazwał ją i imię to znalazł w historii magii Nowe podręczniki okazały się bardzo interesujące. Czytał je w łóżku do późnej nocy, a Hedwiga wlatywała i wylatywała przez otwarte okno, kiedy jej się podobało. Na szczęście ciotka Petunia nie przychodziła już, aby odkurzyć pokój, bo Hedwiga ciągle znosiła martwe myszy. Co wieczór przed zaśnięciem Harry odhaczał kolejny dzień na kartce papieru, którą przybił do ściany odliczając dni do pierwszego września. Ostatniego dnia sierpnia uznał, że warto porozmawiać z ciotką i wujem na temat sposobu dotarcia na dworzec King's Cross, więc zszedł wieczorem do salonu, gdzie wszyscy siedzieli oglądając jakiś teleturniej. Chary odchrząknął, na co Dudley wrzasnął i uciekł z pokoju. Um, wuju Vernonie, wuj Wernonie... Wuj Wernon też chrząknął na znak, że słyszy. Um, muszę być jutro na dworcu King's Cross. Jadę do Hogwartu. Wuj Wernon odchrząknął ponownie. Czy wuj mógłby mnie tam podwieść? Chrząknięcie. Harry uznał je za wyrażenie zgody. — Dziękuję. Już miał wrócić do swojego pokoju na piętrze, kiedy wuj Wernon jednak przemówił. — To dość dziwne, żeby do szkoły dla czarodziejów jechać pociągiem. Wszystkie latające dywany złapały kichę? Harry milczał. — A w ogóle gdzie jest ta cała szkoła? — Nie wiem — odpowiedział Harry, po raz pierwszy zdając sobie z tego sprawę. Wyjął z kieszeni bilet, który dał mu Hagrid. — Muszę wsiąść do pociągu, który odchodzi o jedenastej z peronu numer dziewięć i trzy czwarte — przeczytał. Ciotka i wuj wytrzeszczyli na niego oczy. — Z którego peronu? — Dziewięć i trzy czwarte. — Nie opowiadaj, bzdur! — rzekł wuj Vernon. — Nie ma takiego peronu. — Tak jest napisane na bilecie. — Oni mają kompletnego bzika! — powiedział wuj Vernon. — To banda wariatów, zobaczysz, ostrzegałem cię! — Dobrze podwieziemy cię na King's Cross, tak się składa, że wybieramy się jutro do Londynu, bo inaczej nie zaprzątałbym sobie głowy takimi warjactwami. A po co wybieracie się do Londynu? — zapytał Harry, starając się być uprzejmy. — Zawozimy Dadleja do szpitala — warknął wuj i Vernon. — Muszą mu odciąć ten okropny ogon, zanim pójdzie do Smeltinga. Nazajutrz Chary obudził się o piątej rano i był tak podniecony, że już nie mógł zasnąć. Wstał i wciągnął dżinsy, bo nie chciał paradować podworców w szacie czarodzieja. Przebierze się w pociągu. Po raz kolejny sprawdził z listą, czy ma wszystko, co powinien mieć, upewnił się, że Hedwiga jest zamknięta w klatce, a potem zaczął krążyć po pokoju, czekając, aż Darsleyowie wstaną. Dwie godziny później wielki kufer Harego załadowano do bagażnika, ciotka Petunia zdołała namówić Dadleja, by usiadł z tyłu obok Harego i ruszyli przed dworzec na King's Cross zajechali o dziesiątej Wuj Vernon wtaszczył kufer Harego na wózek bagażowy, który sam pociągnął aż na perony. Harry pomyślał, że to niespotykana uprzejmość z jego strony, ale wkrótce wszystko się wyjaśniło, kiedy wuj Vernon zatrzymał się ze złośliwym uśmiechem na twarzy. No, więc jesteśmy na miejscu, chłopcze, peron dziewiąty, peron dziesiąty. Twój peron powinien być Gdzieś pomiędzy nimi, ale chyba go jeszcze nie zbudowali. Co? Oczywiście miał rację. Nad jednym peronem wisiała duża plastikowa tabliczka z numerem 9, na drugim taka sama tabliczka z numerem 10, natomiast pomiędzy nimi była żelazna barierka. Życzę pomyślnego semestru, rzekł wuj Vernon z jeszcze bardziej jadowitym uśmiechem i odszedł bez pożegnania. Harry odwrócił się i zobaczył, że Darslejowie odjeżdżają. Wszyscy troje pękali ze śmiechu. Haremu zaschło w ustach. Co teraz? Ludzie zaczęli mu się dziwnie przyglądać, na pewno z powodu Hedwigi będzie musiał kogoś zapytać. Zatrzymał przechodzącego strażnika, ale nie śmiał go zapytać o peron numer 9 i 3 czwarte. Strażnik nigdy nie słyszał o miejscowości Hogwart, a kiedy Harry nie potrafił mu nawet powiedzieć w jakiej to jest części kraju, zrobił się opryskliwy, jakby uznał, że chłopak robi sobie z niego żarty. Zrozpaczony Harry zapytał go o pociąg, który odjeżdża o 11, ale strażnik stwierdził, że takiego nie ma i Odszedł, mrucząc coś o takich, co marnują jego cenny czas. Harry starał się nie wpaść w panikę. Według wielkiego zegara nad tablicą przyjazdów miał dziesięć minut do odjazdu pociągu, ale wciąż nie wiedział, jak ów pociąg znaleźć. Po prostu ugrząsł na dworcu z kufrem, który ledwo mógł unieść z kieszenią pełną pieniędzy czarodziejów i z wielką sową. Hagrid musiał zapomnieć powiedzieć mu o czymś. Na pewno chodzi o coś takiego jak to stukanie w trzecią cegłę na lewo, żeby się dostać na ulicę pokątną. Zastanawiał się gorączkowo, czy nie powinien wyjąć różdżki i zastukać nią w budkę kontrolera biletów między peronami dziewiątym i dziesiątym. W tym momencie minęła go grupa ludzi i usłyszał strzęp rozmowy. Oczywiście aż się roi od mugoli. Harry odwrócił się błyskawicznie. Te słowa wypowiedziała jakaś pulchna kobieta, której towarzyszyło czterech chłopców. Wszyscy mieli płomienne, rude włosy i każdy pchał przed sobą kufer, bardzo podobny do tego, który stał przed Harym. I mieli sowę. Haremu serce zabiło mocniej I zaczął pchać swój wózek za nimi Zatrzymali się, więc i on zrobił to samo Na tyle blisko, by słyszeć, o czym rozmawiają Który to miał być peron? Zapytała chłopców matka Dziewięć i trzy czwarte Pisnęła mała dziewczynka Również ruda jak wiewiórka Trzymająca ją za rękę Mamo, czy ja bym nie mogła Jesteś jeszcze za mała, dzini. Przestań marudzić No dobrze, Persi, Idź pierwszy Wyglądający na najstarszego chłopiec pomaszerował ku peronom dziewiątemu i dziesiątemu Harry uważnie go obserwował, starając się nie mrugnąć powiekami, żeby niczego nie przeoczyć Lecz kiedy chłopiec doszedł do barierki, pomiędzy dwoma peronami Pojawiła się przed nimi duża grupa turystów z wysokimi plecakami, a kiedy przeszła, już go nie było Fred, teraz ty! powiedziała pulchna kobieta. Nie jestem Fred, jestem George, odrzekł chłopiec. Naprawdę, kobieto, i ty uważasz się za naszą matkę? Nie wiesz, jak ma na imię twoje dziecko? Przepraszam, George. To był żart. Jestem Fred, powiedział chłopiec i odszedł. Jego brat bliźniak zawołał za nim, żeby się pośpieszył, co też chyba uczynił, bo sekundę później już go nie było. Ale jak on to zrobił? Teraz trzeci z braci ruszył żwawo ku barierce Już tam prawie był i nagle Po prostu Zniknął